Kto z Was był tydzień temu? Ktoś pamięta bardzo ogólnie, jaki był kierunek, temat? Nie mówię o, o już dokładnie o treści. O, tak. tak. Niektórzy pamiętają, robią notatki, to jest bardzo cenne. Tak, mówiłem o Duchu Świętym i chciałbym kontynuować ten cykl, jakby, który się tak narodził. Poniekąd z powodu Dnia 50 nic, dnia tak nazywanego u nas Zielonymi Świętami. Ten czas kalendarzowy zainspirował mnie, ale myślę, że wierzący człowiek poszukuje pełni ducha zawsze. Paweł napisał do Efezjan bądźcie pełni ducha lub też w nowszym przekładzie, w jednym z nowych przekładów dołóżcie starań, aby duch mógł was zawsze napełniać. To jest nasze motto, nasz cel, aby być pełnymi ducha. A co to znaczy? Będziemy dowiadywać się, z Bożego Słowa, ze świadectw i z tego, co nazywamy osobistym doznaniem. Ale fundamentem absolutnie najważniejszym jest Boże Słowo. I wszelkie doznanie i świadectwo, które nie jest zgodne z Bożym Słowem, które podważa prawdziwość biblijnych, apostolskich nauczań, musimy podejść do tego ostrożnie, zastanowić się, czy w to wchodzić. Tydzień temu mówiłem o czterech przeszkodach, które apostołowie musieli pokonać, aby wypełnić cel, jaki im Jezus wyznaczył. Pierwszą przeszkodą był brak sił w stosunku do rozmiarów polecenia. Jezus powiedział, idąc na cały świat czyncie uczniami. Do tych dwunastu, czy nawet gdyby było ich 120, w tamtych czasach, w małej, rzymskiej prowincji, w Judei, Jezus mówi, idźcie na cały świat. Brzmiało to nie tylko rewolucyjnie, ale mogło wydawać się uczniom po prostu niemożliwe. No, Pan Jezus taką hiperbolę zastosował. Przerysował, żeby nas zmotywować. Chcę Wam powiedzieć, wierzę i historia pokazuje, że Jezus miał dokładnie na myśli to, co mówił. Aby szli na cały świat. Przekazy historyczne... Wydaje się wiarygodne, mówią, że apostołowie w ciągu swojego życia zdołali rozpowszechnić Ewangelię, jeżeli macie przed sobą mapę świata między Hiszpanią a Indiami. Ogromny obszar, prawda? Już za swojego życia zdołali znaleźć się w tych różnych miejscach. Jeśli te przekazy są wiarygodne, myślę, że raczej tak. I później z każdym kolejnym pokoleniem Ewangelia zdobywała nowe obszary, nowe ludy. W końcu doszła gdzieś nad Wartę w latach 900, pewnie trochę wcześniej. Dowiadujemy się obecnie, że już wcześniej chrześcijanie byli na tych ziemiach. Może i ze 100 lat wcześniej. Ale od tamtej epoki zaczyna się rozwój chrześcijaństwa. Jakkolwiek ono wyglądało, cokolwiek o nim myślimy, Ewangelia była ta sama. A więc brak sił. Jakie było remedium, ratunek? Duch Święty. Duch Święty dał im moc i siłę, aby mogli zmierzyć się z tym, co normalnie jest niewykonalne. Jeżeli przed tobą stoi coś, co normalnie jest niewykonalne, przeszkoda, której nie jesteś w stanie złamać, Duch Święty przychodzi. Jeśli Bóg prowadzi cię, jeśli Bóg wyznacza tobie cele, wyznacza nam jakieś zadania, Duch Święty jest mocą i siłą. Po drugie, musieli zmierzyć się z niewiedzą, z pewnego rodzaju ignorancją, z nieznajomością Bożych planów. Jezus powiedział, Duch Święty wam przypomni, wprowadzi was we wszelką prawdę. A więc, gdy czegoś nie rozumiemy, Duch Święty, gdy czytamy Słowo Boże, oświeca, może oświecić nasze umysły. Dalej, przeszkody zewnętrzne, wrogowie Ewangelii, przeciwne władze, przeciwne systemy religijne, przeciwne chrześcijaństwu zwyczaje, ludowe i nie tylko. Z tym, Apostołowie, ewangeliści, uczniowie musieli w pierwszym i w następnych stuleciach zmagać się często, płacąc cenę najwyższą, jaką człowiek może zapłacić, cenę własnego życia. Tak na marginesie to Neron posyłał chrześcijan na areny, o którym Paweł pisał, bądźcie poddani wszelkiej ludzkiej władzy. Ja nie chcę teraz tego rozcząsać, gdzie są te granice, ale dla mnie to jest niesamowite, niesamowite. Wydaje mi się, że czwartą taką największą przeszkodą były wewnętrzne przyzwyczajenia, nawyki, wewnętrzna religijność, uprzedzenia i przekonania, jakie apostołowie, ci pierwsi, jako Żydzi mieli. Ukształtowani przez tradycję, kulturę żydowską. Przez, słuchajcie, 1400-letnią, ba, licząc od Abrahama, to już 1800 lat tradycji mieli wtedy za sobą. Więc, słuchajcie, przez 1800 lat to tradycja jest, o jejku, niesamowicie mocna. Bóg przez Ducha Świętego musiał to w nich złamać, wyprostować, aby ich przekonania nie przeszkodziły w rozpowszechnianiu się Ewangelii. Setnik Korneliusz to jest taki przełomowy moment, w którym Ewangelia przez Piotra doszła do pogan, a później się już rozlała na cały świat. Aby lepiej rozumieć sposób działania Ducha Świętego, Biblia posługuje się kilkoma obrazami. I dzisiaj po tym wstępie chciałbym poświęcić ten czas aby posłużyć się sześcioma obrazami Ducha Świętego, który użyty jest na kartach Słowa Bożego. Sześć obrazów, sześć przykładów, które w różnorodny sposób opisują Jego naturę i Jego sposoby działania. Spodziewam się, że większość z tych obrazów, a może i wszystkie są nam znane. I być może nie będziecie zaskoczeni, ale może coś na ten czas odświeżającego, wartościowego w tym odczytacie. Pierwszym symbolem jest wiatr. pewnej nocy do Jezusa przyszedł uczony w piśmie Nikodem, Ewangelia Jana rozdział 3 nam o tym mówi, który przyszedł prywatną rozmowę z nim przeprowadzić. Przyszedł w nocy. Nie przypuszczam, że z powodów tego, że, że nie miał czasu w ciągu dnia, ale tak to na ogół się tłumaczy, że wolał, Tą wizytę zachować w sferze jak najbardziej prywatnej. Nie demonstrować zbyt bliskiego kontaktu z Jezusem. W końcu był człowiekiem na wysokim stanowisku, członkiem Rady Najwyższej. No, przyszedł w nocy i ta rozmowa zapisana nam w Ewangelii Jana w rozdziale trzecim ma przebieg, jak to z Jezusem bywa, dość dziwny. Dlatego, że na zadane pytania i twierdzenia przez Nikodema Jezus odpowiada taki swoisty dla siebie sposób. Mistrzu, wiemy, że od Boga przyszedłeś, no bo takie cuda, to Nikodem. Ja, gdybym usłyszał taki komplement, powiedział, no nareszcie się nam nie poznałeś. Jest mi miło, no dziękuję, że doceniasz moje obdarowanie. To co, będziesz wspierać moją służbę? Mogę na ciebie liczyć? A tymczasem Jezus mówi do tego człowieka, jakby w ogóle obok. Naprawdę powiadam ci, kto się nie narodzi na nowo, ten nie ujrzy Królestwa Bożego. Nikodem, no nie rozumie. Jezus wyjaśnia, że tu chodzi o działanie Ducha Świętego, który porównany jest tam do wiatru. Wiatr wie, jak chce. Nie widzimy wiatru, widzimy efekty jego działania. Możemy go odczuwać w jakiś sposób. Pęd powietrza, powiew. Możemy słyszeć szum. Ale wiatr jest czymś niezbędnym do życia. Niewidzialny, ale odczuwalny. Wiatr odświeża. Wiatr rozwiewa... Skłębione chmury, chmury deszczowe, albo je nawiewa. Rozwiewa mgłę. Wiatr rozwiewa trujący smok, trujący opary. Wszyscy wiemy, że wietrzenie pomieszczeń, w których mieszkamy, przebywamy, jest niezbędne i dla naszego zdrowia, i dla kondycji technicznej każdego pomieszczenia, każdego budynku. Pomieszczenie niewietrzone, tęchnie, pojawiają się jakieś grzyby, wykwity. W związku z tym wiatr, przewiew jest czymś, Niezbędnym. Na samym początku Księgi Rodzaju, w rozdziale trzecim, gdy nasi prarodzice już byli po tym akcie grzechu, czytamy w wierszu ósmym, I 3, 8, pierwsza Mojżeszowa 3,8, że Jachwe Bóg przechadzał się po ogrodzie w powiewie dziennym, zademonstrował swoją obecność poprzez powiew. Niewidzialne, ale odczuwalne. I liście szereściły. ludzie wiedzieli, że to jest Bóg. Nie wiem, w jaki sposób to odróżniali od zwykłego wiatru, ale Pan Bóg przechadzał się w tym powiewie, wietrze dziennym. Podobnie, gdy Eliasz przebywał na górze, oczekując na Pana, po trzęsieniu ziemi, wichurze, przyszedł cichy powiew. I w tej cichym powiewie był Pan. Księga Pieśni nad Pieśniami. Rozdział czwarty. Z tego wersetu już... Chyba nieraz głosiłem, nawiązywałem do niego 4,16. Pieśń nad pieśniami 4,16. Może zacytuję w całości. Potrwa to krócej niż gdybym streszczał ten werset. Powstań wietrze z północy, powiej wietrze południa. Przewiej mój ogród. Niech się balsam swą wonią rozniesie. Niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu. Niech kosztuje dorodnych owoców. Jest to proroczy obraz pracy Ducha Świętego w okresie oczekiwania na powrót Pana, na powrót Jezusa. Wiatr z północy i wiatr z południa, one przynoszą różne warunki pogodowe. Czy to deszcz, czy życiodajne potrzebne do wzrostu ciepło, które połączone razem w odpowiednich proporcjach dają wzrost, dają siłę. W dodatku wiatr ten roznosi wonność tego ogrodu. Tym ogrodem jest Kościół Pana, jest Jego Królestwo. Duch Święty chce wiać po swoim ogrodzie, przynosząc różne potrzebne nam warunki do naszego wzrostu i chce, aby ta balsamiczna woń pokoju, uzdrowienia rozchodziła się wśród wierzących, a także aby inni czując to w sensie duchowym, tą atmosferę, aby mogli być zachwyceni tym zapachem. Żyjemy w okresie oczekiwania na powrót Pana. Wszyscy wiemy, że jest coraz bliżej. No i tyle wiemy. Obserwujemy niektórzy bardzo uważnie znaki czasu. Niektórzy posuwają się nawet do prób przewidywania, że to może już być w tej dekadzie, czy w tym roku. No nie mamy takiego upoważnienia w Słowie Bożym, aby mamy w ten sposób do tego podchodzić. Mamy być czujni i gotowi zawsze. Ale bądźmy pewni, że Pan przyjdzie do swojego ogrodu, aby spożywać Jego owoc, aby kosztować dorodnych owoców. Bądźmy pewni. To jest wiatr. Potrzebujemy wiatru. Szczególnie, gdy powietrze tak stoi, jak teraz. Prawda? Drugi obraz to ogień. W dniu Pięćdziesiątnicy mówi nam o tym Księga Dziejów, rozdział drugi. W wierszu trzecim pierwszym znakiem obecności Ducha Świętego był właśnie szum, jakby wiatru. No nie wiało, a słychać było. A drugim znakiem, który Bóg użył, aby objawić swoją obecność, były języki ognia. Jakby z ognia, które rozdzieliły się i na każdym z uczniów tam obecnych spoczęły. Musiał to być przepiękny widok. Te języki z ognia rozdzielone na każdym po to, aby nikt z nich nie miał wątpliwości, że oto przyszedł Pan i napełnił ich tą mocą z wysokości. Ogień jest niezbędny do życia. Nam, ludziom XXI wieku wydaje się, że ogień to już nie ta epoka. Mamy prąd, mamy... No co jeszcze mamy? Gaz, ale gaz to też ogień. A prąd z czego jest zrobiony najczęściej? W naszym kraju jeszcze z ognia. Ogrzewanie, oświecenie, przygotowywanie posiłków, testowanie czegoś, przetwarzanie energii, spalanie odpadów, śmieci, to wszystko tego wszystkiego dokonuje ogień. Ogień wypala i uszlachetnia. Jezus mówi o spaleniu plew w ogniu nieugaszonym. Jan powiedział o Jezusie, on chrzcić będzie duchem i ogniem, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ogień Pana jest tym, co nas testuje, tak? Przechodzimy od czasu do czasu przez palący ogień, który służyć ma naszemu oczyszczeniu, umocnieniu, przygotowaniu na bliższą relację z Bogiem. Pieśń nad pieśniami, jeżeli mamy to jeszcze otwarte, rozdział ósmy, wiersze szósty, siódmy. Jest to mowa o miłości że miłość jest mocna jak śmierć, namiętność nieugięta niczym światu umarłych. Najczęściej na ślubach o tym się mówi, ale nie zawężajmy znaczenia tych wersetów. Jej żar, tej miłości, to żar ognia, to płomień Pana, płomień Pana. Miłość jest płomieniem. Miłość to nieckliwe, sentymentalne uczucie, to nie łezki w kącikach oczu albo motylki w brzuszku, to płomień Pana. To jest coś, co wraz z ogniem przychodzi. Następnie, taki kontrastowy obraz to woda. Jezus rozmawiając z uczniami Ewangelii Jana, rozdział 7. Już podaję dokładnie na miarę. Jest to rozdział 7, wiersze 37 do 39. W ostatnim Wielkim Dniu Święta Jezus stanął głośno zawołał Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. Rzeka. Rzeka, którą tworzy deszcz. W księgach prorockich mamy fragmenty, które mówią na przykład w księdze Zachariasza w rozdziale 10 Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Zachariasza 10.1 jest to prorocze nawołanie do ludu Bożego czasów końca. Proście o deszcz. Proście o Ducha Świętego. Skąd się biorą rzeki? No, pewnie ze źródeł, tak? Ale skąd się bierze woda w tych źródłach i, i dalej? Z deszczu. Czy wiecie, że rzeki zasilone, zasilane są w sumie w niewielkim stopniu ze źródeł, a w, a w o wiele większym z opadów i tych cieków, które dopływają do nich po drodze? Nie samo źródło. Przecież Wisła, która wypływa spod Baraniej Góry, no można ją przekroczyć. I co, ta rzeka się sama powiększa? No nie. Dopływają inne wody i to jest mowa o tym, w jaki sposób działa deszcz. Deszcz późnej pory deszczowej pokazuje nam na ogromny przyrost obecności Ducha Świętego w czasach końca, w czasach przed przyjściem Jezusa. O tym mówił Piotr rozdziale, drugim dziejów w dniu Zielonych Świąt, że stanie się w dniach ostatecznych, mówi Pan, iż wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I jeszcze, gdy mówimy o wodzie, woda obmywa, oczyszcza, odświeża, użyźnia, jest niezbędna do życia, do wzrostu, do rozwoju, do wydania owocowania, więc to jest też sposób i cel działania Ducha Świętego, aby to w nas dokonać. I przepiękny obraz z księgi Ezechiela, proroka, w rozdziale 47, od pierwszego do 12 wiersza, czytamy, iż Ezechiel, będąc w zachwyceniu, zobaczył, że spod tronu Bożego, umiejscowionego na górze Syjon, wypływa rzeka. I ta rzeka płynęła określoną stronę, na wschód, wpadała na step, a później do morza i wszędzie, gdzie ta rzeka dopłynęła, uzdrawiała. Uzdrawiała roślinność, uzdrawiała to wszystko, co w niej było. I tam, gdzie ta rzeka się pojawiła, ta świeża woda, wpadając do starej, przynosiła życie. Woda, która była zgniła, zepsuta, nie dająca warunków do życia, otrzymywała moc i siłę, aby być zdrowa, życiodajna. I jeszcze jedna ciekawa rzecz dotyczące każdego z nas, ja w to wierzę, z tego opisu. Bo to, co Bóg czyni w ostatecznych czasach, On wylewa swego ducha. Ale pytanie jest, czy ja w tą rzekę wejdę? I na ile w tą rzekę wejdę? Jeżeli ten opis otworzycie, to czytamy, że anioł Pana prowadził proroka do tej wody płynącej z tronu Bożego, do tej rzeki. Po tysiąc łokci w takich dystansach. Zaczęło się od kostek, później były kolana, pas, piersi, a potem była woda, w której Ezechiel już nie mógł ustać i napisał, trzeba było w niej pływać. I wierzę, że jest to proroczy obraz tego, w jaki sposób i z jakim zaangażowaniem jesteśmy poddani obecności i prowadzeniu Ducha Świętego. Napełnienie Duchem Świętym, przez Duchem Świętym jest czymś, co Pan Bóg obiecał, przeżywaliśmy, przeżywamy to, jest nam to dane, ale do nas należy wybór, czy pozostaniemy w wodzie do kostek, czy też znajdziemy się w takiej głębi, że to już nie my będziemy decydować o kierunku naszego życia, ale ten nurt będzie nas popychać. Zastanów się, w jakiej głębokości jesteś. Jesteś po kostki, ja jestem po kostki. No, jestem w Duchu Świętym. Ale to żaden problem zmienić kierunek. No, w zasadzie prawie to mnie nie ogranicza. Każdy z nas brodził w morzu czy w jeziorze po kostki. Przyjemne takie odświeżenie stóp. W wodzie po kolana już trzeba troszeczkę więcej wysiłku włożyć, ale to też nie jest wielki problem pójść w tą stronę, którą się chce. I im głębiej, tym bardziej woda nas kontroluje, a tym mniej my sami mamy wpływ na kierunek naszego życia. Na jakiej głębokości jesteśmy, niech każdy z nas to ocenia, ale to jest wspaniały obraz. Wydaje mi się, że niewielu dochodzi do tej głębi, która, która decyduje już o wszystkim. Ja na pewno w tej głębi nie jestem, tak mi się wydaje. Ale mam nadzieję, że gdzieś w tą stronę moje życie zmierza. Chciałbym, aby tak było. Pomyślmy o tym, jak wspaniale musi być wtedy, kiedy to już Duch Święty kieruje. I nie są to tylko słowa, ale jest to rzeczywistość potwierdzona poprzez Jego działanie. Czwarty obraz, pieczęć. List do Efezjan 1.13, 4.30. Efezjan 1:13, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 4:30. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na Dzień Odkupienia. Obecność Ducha Świętego to jest jakby pieczęć, którą Bóg wyciska na nas, podobieństwo do swojego Syna Jezusa, właśnie przez obecność Ducha Świętego. Pieczęć używana była i jest do oznakowania czyjeś własności, do potwierdzenia autentyczności. Do dzisiaj, gdy składamy jakieś urzędowe pisma, a reprezentujemy no nie samych siebie, ale gdy idę do urzędu i składam jakieś pismo w imieniu Kościoła, to nie wystarczy, że jest papier firmowy, ale musi być pieczątka. Jedna, druga, nagłówkowa, imienna i wtedy to pismo jest przyjęte, akceptowane, jest wiarygodne. I właśnie wtedy, kiedy Duch Święty wyciska na nas Wyraźny obraz Jezusa, Bóg uznaje naszą autentyczność, uznaje naszą wiarygodność, akceptuje nas, ponieważ podobni jesteśmy do Jezusa poprzez pieczęć Ducha Świętego. W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia czytamy o szatach kapłańskich. Nie wiem, czy kiedykolwiek, pewnie tak, niektórzy z nas czytali te opisy, szczegółowe opisy tego, jak wyglądała na przykład szata kapłana. Rozdział 28 II Księgi Mojżeszowej opisuje wiele detalów, które wydaje nam się dzisiaj może niezrozumiałe, może czemu mające służyć. I między tymi wieloma detalami, które miały tworzyć szatę kapłana, były szlachetne kamienie. Umieszczone w dwóch miejscach. Jedne to były kamienie umieszczone na ramionach, a drugie na piersi. I na tych kamieniach, 28 rozdział 9 do 11 wiersza i 21 w tym rozdziale czytamy, że na tych kamieniach należało wyryć jak na pieczęci imiona synów Izraela, wszystkich plemion. I to były kamienie szlachetne. Więc Bóg pieczątki z imionami, swojej własności, wszystkich dwunastu plemion umieścił na szacie kapłana. My jesteśmy kapłanami i Bóg umieszcza na nas, nasze imiona. Aby nikt nie ma wątpliwości, kim jesteśmy, do kogo należymy i że jesteśmy autentyczni, jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa. Jeżeli jesteś autentyczny, to jesteś podobny do Jezusa. Piąty obraz. Olej lub oliwa. Ona służyła do namaszczenia o tym już niedawno mówiłem, służb kapłana, proroka i króla w Starym Testamencie. Te trzy osoby, trzy kategorie osób były namaszczane poprzez wylanie oliwy na głowę. Obecnie każdy sługa Pana ma namaszczenie Ducha Świętego, jeżeli go przyjmuje, poddaje mu się. Olej, oliwa służyła do posilenia, leczenia, oświetlania i konserwacji. To wszystko czyni w nas Duch Święty. Posila, leczy, daje nam swoje światło, zwiększa naszą odporność, przedłuża naszą żywotność poprzez nasmarowanie w duchowym sensie naszego życia. Tak jak urządzenia muszą być smarowane, silnik w samochodzie, zamek w drzwiach, tak i my musimy być smarowani tym świętym olejem Ducha Świętego. Jest wiele, wiele wersetów w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale, na przykład cytując Izajasza, gdy stanął w synagodze w Nazarecie powiedział Duch Święty nade mną, przeto namaścił mnie, abym. Lub dlatego namaścił mnie. Duch Święty jest tą oliwą namaszczenia, która sprawia, że możemy usługiwać w sposób skuteczny. Czasami mówimy, to kazanie było namaszczone. Albo ten brat jest namaszczony, jego usługa. Taka refleksja przyszła mi ciekawe, co o tym kazaniu sobie pomyślicie, myślicie. Niech owoce pokażą. I szósty, ostatni obraz to jest gołębica. Podkreślam, gołębica, nie gołąb. Ma to pewne znaczenie, jeżeli chodzi o naturę i charakter tych ptaków. Gdy Pan Jezus był chrzczony w Jordanie, Jan zobaczył że Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci gołębicy. To był obraz, który Bóg pokazał. Gołębica jest ptakiem czułym, delikatnym, troskliwym, łagodnym. Nie ma w sobie żółć, nie ma woreczka żółciowego. I to jest obraz tego, że nie ma gorzkości. W chrześcijaninie, który jest napełniony Duchem Świętym, nie ma miejsca na żółć, na gorycz, na żale, urazy i pretensje. Duch Święty usuwa to z naszego życia. Jeżeli On jest rozlany w nas, to my się nie obrażamy, my się nie urażamy, bo Chrystus jest w nas, Duch Święty w nas jest. My umarliśmy, On żyje w nas. Oczywiście my jako osoby żyjemy, ale nasze stare ja umarło jest zewleczone. Przybite wraz z Chrystusem do krzyża, Duch Święty to umożliwia. Jeżeli w Duchu Świętym to robimy, to nie jest teoria, jest to rzeczywistość, której doświadczamy poprzez wydanie owocu i poprzez zachowywanie się jak gołębica po raz pierwszy gołębica pojawia się w pierwszej księdze mojżeszowej to jest ósmy rozdział czas gdy potop się kończył gdy Arka już osiadła na szczycie góry Ararat gdy wody opadały, ale wiecie no, po, po tym kataklizmie to było jedno wielkie bagno pełne chaosu niebezpieczne i Noe wypuścił najpierw kruka, a potem gołębicę, która wylatywała wracała, aż w końcu nie wróciła a najpierw wróciła, przynosząc świeżą gałązkę. To jest symbol pokoju, zwiastun życia i końca sądu. Duch Święty jest zwiastunem życia. On rozlewa w nas życie i mówi, to miejsce jest dla Ciebie przygotowane. Nadaje się. Popatrz, daje Ci dowody tego. Gołębica jest też ptakiem płochliwym. Musimy uważać, aby, jak czytaliśmy, nie, nie zasmucać, nie obrażać Ducha Świętego, ale uczyć się z Nim przebywać. To jest tak, jak rozmawiamy z drugą osobą i staramy się być uprzejmi, grzeczni, aby nie urazić. Tak samo, myślę, dotyczy to osoby Ducha Świętego, aby nasze przebywanie z Nim było Jemu miłe. Tak więc wiatr, ogień, woda, pieczęć, olej, gołębica. Niech w te różnorodne sposoby Duch Święty w naszym życiu się przejawia. Czy możemy powiedzieć Amen? Powstańmy, aby się pomodlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas tylko z wiedzą o Tobie, ale dałeś nam swoje słowo, później posłałeś czy w międzyczasie swego Syna Jezusa, a na koniec wylałeś swojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że przebywasz tu, Boże, w Duchu Świętym, który jest dany Kościołowi. Który jest nam dany. Dziękuję Ci, że w tych różnorodnych obrazach możemy lepiej dostrzegać i rozumieć Twoje sposoby działania, Twoją naturę, Twój charakter. Panie, chcemy Tobie się poddawać, aby wydać wszelki dobry owoc, abyś mógł nas użyć do wszelkich dobrych celów zgodnych z Twoją wolą. Panie, daj nam poznać i zrozumieć, jak głęboko jesteśmy w tej wodzie życia. Jak bardzo potrzebujemy jeszcze przewietrzenia przez święty wiatr. Jak bardzo potrzebujemy użyźnienia przez deszcz. Jak bardzo potrzebujemy wypalenia przez ogień. Jak bardzo jeszcze powinniśmy upodobnić się do Ciebie przez pieczęć Ducha Świętego. Jak bardzo potrzebujemy nabywać natury reprezentowanej przez gołębice. Dziękuję Ci Ojcze za moich kochanych braci, kochane siostry. Za każdego z nas. Dziękuję Ci, że masz dobre plany i myśli o nas. I proszę, aby ten tydzień był autentycznie błogosławiony pod każdym względem. Abyśmy mogli od rana do nocy być pełni pokoju i radości. Nawet wtedy, gdy przyjdą jakieś burze i trudności, Twój Duch Święty niech zachowuje w nas Twój pokój. Halleluja. I tak kończąc, proponuję, żebyś obrócił się do sąsiada i powiedział niech Cię wypełnia Duch Boży. Niech Cię wypełnia Duch Boży. Niech Cię wypełnia Duch Boży. Niech Cię wypełnia Duch Boży. Życzmy sobie tego.